Alok? Proszę. Kto? Goście idą. Z jonej Irlandii, z wyspy za marzami na skrajach wspólnoty europejskiej nadaje nie tylko na oryłów. We have here 1,360 or 70. We have here 1,389 uh, mm -hmm. now. But actually it's not a really, really corrected one because uh, it is made by Arabic people. Mm -hmm. Because of the Islam came to Iran and then Uh, we have New Year from them, but in in original we have more than 2,500 and something. Yeah, because of the you know of the Iranian history and mm -hmm. everything, it's very ancient country. Mm -hmm. yeah. We are standing in front of the map of the world. Yeah. And the podcast near called Roof," where I don't know, probably we visited whole Europe and we've never been in. Uh, Uh, Africa or Asia or mm -hmm. Far East? The Iran is Far East, mm -hmm. yeah, so, yes, something like this. Yeah. So together with uh, Ali, to, we'll be presenting a very short podcast. And now we have the first guest from the Iran, Ali. You are from close to Tehran. Yes, um, I am. Yeah. yeah. I am. And uh, how long, how long you are in Ireland? My friend. <laughs> okay, I'm here in Ireland for around two, two, year, two, two? two, year, two years two years, a few months yeah. mm -hmm. So yeah. how how to uh, how to tell Happy New Year for for the uh, European people from from the Iran people, like uh, you know Happy New Year or something like this. Okay, do do, do you want? to I say to my language. Yeah, in Farsi. Okay, you can say, uh, Salaam alaikum. And you can uh, wish good year for them, and you can say "Omidvaram sale khobi dashtevashin." I know you don't understand anything, but <laughs> yeah, this, this is the way we say. Yeah. The last one, once again. I, if you want to wish uh -huh. good year for them, you you will say "Omidvaram sale khobi dashtevashin." Omidvaram sale sale khobi to właśnie. Dość to właśnie. czyli... Not chui. <laughs> A, <laughs> o, o, o, Przepraszam, podcasty nie tylko dla e, Plus 18. Uh, thank you Ali, okay. No, you no. are dismissed. Okay. Thank you and I will be making coffee for you. No. Okay, one spoon and uh, you can yeah. do yourself. Yeah, you. Czyli serdecznie witam w podcastnie nie tylko dla rów. Dzisiaj krótkie takie no. niewigiliny, tylko wielkanocne spotkanie. Ali z Iranu, ja z Polski. Za chwilę będziemy rozmawiać z dziewczyną z Ukrainy, z dziewczyną z Grecji, z chłopakiem z Sanoka. Zatem zapraszamy. Nie tylko dla orłów. Trochę inne radio. Teraz, twój Tatiana. jak czujesz się? w Nie heute? rozumiem Jak czujesz się w sobie? Rozumiem как wielkanocny? Nie mówię po rosyjsku. Po Po ty gawariusz? To nie jest po-ukraiński, to co ty powiedziałeś. A jak e, ty mówisz po-ukraiński? Choworysz, to jest rozmawiasz. Choworysz. Jak haworysz ha ha ty po-ukraiński? Jak, powiedz jak, normalnie. Jak haworysz ty po-ukraiński? <laughs> Ale co ty chcesz ode mnie? Ja chciałbym wskazać e, ciebie, jak ty celebrujesz e, wielka <laughs> noc. Wielki Noc pa, ba, ba ukraiński Mały dzień. Czyli e, dzisiejszy podcast zatytuł, zatytułowany jest Chrystus Was Kres. Jeśli ktoś wie, co to znaczy po ukraińsku, to m, bardzo się cieszymy. E, zatem Katarzyna, e, Tatiana, ja chciałbym. E, e, e, waprosy, waprosy dla Ciebie. Jak tu stwórz w Ciebie? ja Cię nie rozumiem, bo ja nie mówię po Pytaj się mnie po polsku. Dobrze, to, a Ty możesz po ukraińsku odpowiadać. Nie. Tak, proszę, nie. proszę. Nie. Jak świętujecie na Ukrainie święta? Nie jestem z Ukrainy. Ja nie wiem, jak na Ukrainie świętują. No ale tam blisko mieszkasz. No normalnie świętujemy, tak samo jak wy. Mhm. A w tym roku tak samo? Tak, właśnie w tym roku po raz raz na pięć lat wypadają. Wielka noc mhm. wypada w tym samym czasie i właśnie w tym roku tak sobie, Aha. Tak sobie wzięła i wypadła. Mhm. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, trzy lata temu pierwszy raz z Katarzyną i z Dariuszem spotkaliśmy się. To była nasza pierwsza taka wigilijna. Wigilijna, podcastowa przygoda i wtedy Katarzyna nas bardzo polubiła, w zasadzie mnie bardzo. No ale to wszystko bardzo się, wszystko bardzo się zmieniło, Katarzyna coraz bardziej mnie nienawidzi, ale to, to chyba tylko z czystej sympatii, jak można tak przekonwertować. I, i Chrystus Woskres i co to znaczy i dlaczego to znaczy. u was jest inaczej, bo ty jesteś wyznania, ty jesteś grekokatolicka, nie, mąż jest grekokatolicki, a ty jesteś jakoś nie, prawosławna. Nie, mąż jest Czyli Chrystus Woskres, te sprawy, tak a właśnie? po Ukrainie y, po ukraińsku to dlaczego w końcu mówisz, czy nie mówisz? Bo no ja... mówisz, mhm. powiadasz. Mówisz. A byłaś w serkwi tutaj? Nie, byłam w kościele w dodatku w irlandzkim. I mówili coś po ukraińsku? Nie, nie. A jest kompletnie. tu ukraińska jakaś msza albo taka wschodnia? Jest, no jest, jest. No. Mhm. Jest, y, jest taki jeden kościółek, mhm. no ale właśnie tam nie poszłam, dzisiaj poszłam do irlandzkiego kościoła. Mhm. Bo bliżej, nie? I zimno Też. dzisiaj. No. no i zimno, i w ogóle. No, Przedostatnie pytanie do Darka. Darek jest grecko-katolicki. Darek, chciałem się spytać, jak. jak dobrze? Prawosławny. Tak, przepraszam. Jak Chrystus włoskres? Bo skres, szybko, tak, po 40 dniach prawdopodobnie. Po 3 dniach. Aha, po 3 dniach, a nie, bo on 40 dni... Ściągał na religii, widzę. No ja miałem ten, ja miałem, jak miałem do komunii iść, to ja nie chodziłem w ogóle ostatnio na spotkaniu razem z mamą, mama mi powiedziała, że o mało, bym nie dostał komunii i musiałem mieć komisa z religii, z książeczki, nie wiem, czy pamiętam... W drugiej klasie, bo w drugiej klasie była komunia, taka była książeczka i tam te wszystkie zdrowaś Mario, te wszystkie katechizm, no o, właśnie. Pamiętam, że byłem niezłym, jak to Ali powiedział na początku, tym, no, takim grzesznikiem. Grzesznikiem wiesz. Dobrze, podejdziemy teraz do, do, jak jest po grecku Asia, nie wiesz, nie? No dobrze. Asiu, jak jest Joanna po grecku? Joanna. Zaraz podejdziemy do Joanny, spytałem się... Aha, dobrze, podejdziemy jak uspokoi dziecko, bo my mamy tutaj dziecko, także dziecko jest religii cholera, to nie wiadomo, nie, jakie ono jest religii dziecko. No, dziecko, jest, to, dziecko jest owocem greczynki i irańczyka, ale... A gdzie greczynki? No co no, no, Greckiej tam... Polki. No greckiej Polki i irańskiego irańczyka. Nie, nie. No, no właśnie Irlandzkiego Irlęczy... Ir, i, irańskiego Irlandczyka. Irańskiego, no, no. no. Więc to jest bardzo taki mix i motion. Dziecko jest bardzo ładne, taką ma śniadą cerę. I długie rzęsy. I długie, ciemne rzęsy, tak. I... Podcast nie tylko dla... Mówi takie coś... Słuchajcie, nie tylko dla podcastu, nie tylko dla. O, nie, Słuchajcie. Nie, Słuchajcie dalej podcastu nie to tylko dla, dla... dla Rów. Podcastu nie tylko dla Słuchajcie Podcastu nie tylko dla to jest, to jest... Słuchajcie słychać. podcastu nie, Słuchajcie nie tylko dla Or. Słuchajcie to. podcastu nie, Słuchajcie nie tylko dla Jajka. Serdecznie witamy w dalszej części podcastu. Teraz tematy już bardziej poważniejsze. Na początku Ali, potem Ukrainka Tatiana i teraz Gini oraz Wojtek. Rozmawiamy na tematy już bardzo takie poważne. Wojtek, jak to było? Pierwsza była kura czy jajko? Ja mam właśnie w tej kwestii bardzo traumatyczne przeżycia, bo w tym temacie... Coś nie... a propos jajek twoich? A, no takiego jednego, którego, którego kradłem z lodówki. Mhm. Zdaje się to po świętach Wielkanocy i pomyślałem, że wyhoduję z niego małego pisklaka i schowałem je pod łóżkiem rodziców <grystanie> i zdaje się, że pół roku... Stąd się wziąłeś? <gry> chciałem chciałem. Jak maciszka. Z schował łóżkiem, to jak mógł się wziąć? Aha, no Filip tak. Drogę, no, i tak ta sorry. E, no i właśnie jakieś pół roku później, pamiętam, że było ciepło, że było lato, e, pamiętam, że rodzice przesuwali meble i to jajko się po pół roku zbiło. Mhm. No i właśnie tak. ilekroć o tym myślę, to przypominam się zapach i wtedy pierwszy raz życiu w kącie. Mhm. Wysok <grym> świąt. Tak, wesołych świąt, wesołego aleluja, czyli pozdrawiamy wszystkich z lekcji chemii, jak ktoś nie wie, siarkowodór jak pachnie, to, to bardzo podobnie. Czyli witam, witam w dalszej części podcastu, gościmy nowych gości, tamci poszli, jedni już wyszli, Ginny pomalowana na pisankę oraz Wojtek ogolony, chociaż Wojtek, tak ten, widzę u niego dużo włosów i ma siwe włosy, chociaż siwy kolor w tym roku jest podobno modny, ale to u kobiet, słyszałem. Dobrze, wracamy do tematu, czyli przechodzimy do redaktorki, bo ona coś o zapłodnieniu będzie mówić. Jak to jest? Przeczytaj. No właśnie, czekaj, jeszcze nie znalazłam. Póki co to w ogóle na odpowiedź y Wujek Google na, na, odpowiedź, na zapytanie zapłodnienie kury wyskoczył mi portal o antykoncepcji. I teraz zastanawiam się, co ma jedno do drugiego. Antykoncepcja koncepcja kur? Właśnie nie wiem, ale był taki portal. czy kur domowych. Anty antykoncepcja. I wie, no chyba to nie Ale nie, nie, bo teraz szukam właśnie informacji, o którą się posprzeczaliśmy, dlatego że, że Filip w ogóle uważa, że, że kury. Ym... Kury są z jajek, ale, ale skąd są jajka? No właśnie, Chyba od skąd kur. Są, skąd są jajka? Właśnie próbuję się dowiedzieć, także ten, zabaw e, naszych słuchaczy swym pięknym głosem mhm. w czasie, kiedy ja będę robiła odpowiedni mhm. research. Aha. Czyli od jednego iPhona do drugiego iPhona, czyli Wojtasie, jaki masz iPhone, a jaki ma redaktorka iPhone? A, mamy Macie bardzo... 3G? Mamy, tak. Jest, jest y... 3G to w... znaczy 3 ginger'y. Tak, różnymi się tylko kolorami. Mhm. Ja, ona ma biały. Ona biały. Pasuje jej do koloru oczu a mój do charakteru Aha. Tak. czy mówisz, że puścimy tą piosenkę no piejo, kury, piejo? chciałbym zrobić taki tak. przerywnik Grzegorza puścimy, świętej pamięci Ciechowskiego? Tak bo to było dobre, piejo, kury, piejo ja się znałem, ja się to był ym, y, skąd był Ciechowski? Cie, obywatel z Ciechowa chyba nie, z Ciechowa. Obywatel z Ciechowa. To jest bardzo dobra piosenka. Czyli wracamy po chwili, puścimy piosenkę w naszym podcaście. Czyli pieją, kury pieją i wracamy zaraz po chwili. Ile piosenka ma, żebym wiedział, żeby po dzisiaj 20 minut podcastu. Tam było na samym początku. Skroluj, skroluj. 4,24 minuty. Dobrze. Dziękujemy. Nowe zapłodnienie uzyskuje się, kiedy na jednego koguta przypada 7 kurek, lecz dla bezpieczeństwa i uwzględnienia ewentualnych upadków e, zostawia się statka reprodukcyjne w stosunku jeden samiec na 5 samic. No tak, tylko że teraz pytanie, czy potrzebny kogut jest po to, żeby e, wyszły nowe kurczaki i wyhodować nowe kury, czy, czy dla samych jajek? No to jak? No to w takim razie są te jajka, których kogut tam nie te ten, ten gaz, to one są jadalne czy niejadalne? No są właśnie jadalne i to są te jajka hodowlane, które kupujemy w sklepie. Z takim ślepym zarodkiem, który jest, ale nie rozwinięty tak? Dokładnie, a w momencie, kiedy, nie wiem, pan farmer myśli sobie, że trochę mam mało kur, a mam jeszcze parę klatek wolnych, to ten, to jedną na przykład... Klatki filmowe? <słyski> Dobra, pomijmy to. Amplitudy chwil, czyli Wojciech Hubert miksuje. Tak to wygląda. Proszę tam ściszyć ten background. Agnieszka, chciałbym się spytać. Przepraszam, że tak po imieniu. Jak jajka dzisiaj? Coś było? Wielkanocne? Ja widziałem, że przyniosłeś takie kolorowe, co to są za jajka? To są e, pisanki pomysłu naszego e, nowy, zupełnie innowacyjne, syntetyczne, e, w pełni chemiczne. W pełni <głos> Naturalna chemia. Znaczy w sensie identyczne z naturalnymi. Zrobiliśmy pisanki dzisiaj. Zrobiliśmy ich dla każdego z gości wielkanocnych, ponieważ powiedziałeś, że będzie 8 osób w sumie. No, Gdybyście przyszli na czas, by było 8. 8. A tu okazało się, że w ogóle nie było 8 osób, tylko sześć i nie wiem dlaczego tak było, ale no trudno. No bo nie liczycie się was. Nie, no liczyliśmy nas i tak ten, miało być 8 nie ma, no nieważne. W każdym razie zrobiliśmy pisanki z galaretek w pięciu smakach. Faliste. Naturalnie, naturalnie barwione E356, E428, E16, E343 i E458. To smaki są, jakie były smaki, wymieniłem? E, Identyczne z naturalnymi, czyli, czyli e, truskawkowy, pomarańczowy, kiwi, e, owoce leśne oraz cytrynowy. Tak. Wojciechu, chciałem się spytać, jaki był twój wkład w te jajka? Zamyśliłem się, przepraszam. Bo wiedziałem, że ty przyniosłeś inny rodzaj jajek. To są tak zwane drapanki. Drapankę przyniosłem, tak? Tak. A, ale do tamtych się przyczyniałem... Tak kałasuje, posłuchajmy. Tak kałasuje drapanka Wojtka. Jest bardzo taka, naprawdę. Zobaczycie no na Flixie. Tak. A one są dokumentowane? nie jest jeszcze. Jeszcze nie. Dobra. A do tych galaretkowatych się bardzo przyczyniałem, ale... Konceptowo konceptowo? Nie tak. no, w pierwszej fazie się bardzo... A jak wam przygotowało moje jajko Spiderman Spider-Man Legacy? Bardzo, I bardzo innowacyjne. innowacyjne. Tak, nie, kolory bardzo ciekawie tam ze sobą współgra współgrają. I... Ja kupiłem na przykład białe jajka, których w zasadzie nie można kupić, to są... Ja też kupiłem no, Ale mam kanały, gdzie można białe jajka kupić na białych jajkach. Logo nie tylko dla Orów idealnie wygląda. Więc będziemy szukać, tak skąd się biorą białe jajka? To jest ta tylko... Dobrze. Inne jeszcze teorie na temat białych jajek? Teorie spiskowe, tylko. Tak? tylko temat... czy dlaczego Wojtek białe jajka się robi? Skąd to, to się robi? Bo białe kury czy nie? No, chcą nas zabić wszystkich. Mm -hmm. Ale są takie specjalne kury, które są białe, a są b... kury, które są brązowe, prawda? No to chyba. No, brązowe odkrył... są w Afryce. <laughs> tak, tak, Filip, tak. A białe w Europie zazwyczaj. No zależy w jakim kraju, nie? Francja ma tu już duże problemy z nielegalnymi imigrantami z Afryki, więc no, nie wiem. Znaczy, że kury. niemieckie no. kury są białe. <laughs> tak, i mają niebieskie oczy. I Wąsa. Wesołym że... świąt. Wesołego, wesołego Alleluja. Bo i tak, co tam w iPhone'ie chciałeś spytać nowego? Masz jakieś nowe aplikacje? W iPhone'ie, no kurcze. Kurczę. kurczę. coś nowego. W iPhone'ie nie mam nic świątecznego, ale, ale... widzę, że masz jakieś ptaka. Co to jest ten żółty ptak? Twój Twitter. Twit, Twitter. Twik. Aha. Twit, tak. To nie jest góra, to jest taki świerkacz. Tak, Dobrze, to kończymy już podcast prawie. Na końcu Przemek jeszcze nam powie. a Powie nam do widzenia. A Ginny, co masz nowego w iPhone'ie? Bo już Wojtka wiemy, że ma dużo fajnych programów. A co jest twoje ulubione? Evernote. to słonie. Mało masz towaru. Mam bardzo fajną gierkę. Jedyną gierkę, którą mam, ale jest genialna. To jest krowa w kosmosie. Tak. I bardzo rozwija intelektualnie o, i edukacyjnie. Aha. No ale krowy i na święta to wielkanocne nie pasują. Agnieszka, moja droga. A coś, coś z, z, z, z kurami może? Nie, niestety nie ma, nie, ma, nie ma kur. iPhone nie przewiduje kur. Mhm. Przewiduje słonie i ptaki, mhm. takie lotne. Mhm. Dobra. Kiedy, kiedy się skupisz na, na tego? Właśnie, kiedy będziesz miał iPhone'a? Jak będę miał pracę <grym> A, i pieniążki. Dobrze, dziękuję wam, drodzy słuchacze i drodzy goście, czyli Wojtek, Ginny i kolejni goście na naszym podcaście. I przechodzimy do Przemka, może jakaś piosenka z kurami i tyle. tylko, że już idziesz. Goście już wychodzą. Przemysławie, chcieli się spytać, jak Wielkanoc szukasz kurtki, tylko nie bierz mojej, nie? Wielkanoc. Chyba twoja tu była gdzieś. Już co, tu wiesz twoją. Tu jest Uli, ta szara. Jak Wielkanoc. Wielkanoc przebiega spokojnie, spokojnie w przyjaznej atmosferze z Filipiem. Twoja kurtka nie, to jest nie? Ginny. Y Dobrze, Przemysławie, dziękuję Ci bardzo za wizytę. Przemek był kolejnym gościem dzisiaj na naszym podcaście i przy stole. Wypił trzy herbaty, zjadł dwa serniki, zjadł galard oraz trzy jajka z azbestem. Smakowały Ci? Co najbardziej Ci smakowało dzisiaj? Ciasto. Ciasto. Które? To tiramisu. A chcesz na, na drogę? Pewnie. No to Ci dam. No dobra. To kończymy, bo muszę iść pakować Przemkowi ciastka. Dziękujemy. Czapka. Aha, to czapki to Ci nie brałem. Dziękujemy. Do usłyszenia.